Jak w związku z demokracją bezpośrednią również, bo na pewno do tego Pan się odniesie, e, widzi Pan sprawę transportu kołowego w Sopocie, korków, drożności dróg? Czy myśli Pan, że jest z tego jakieś wyjście, czy jakieś rozwiązanie z, do tej pory omawianych jest Panu w jakiś sposób bliskie? Czy na przykład stawia Pan na zmianę podejścia społecznego do komunikacji Samochodowej. Znaczy, Uważam, że y, obecnie y, w imię zwiększania zysków y, wszelkich instytucji y, ludzie są zmuszani do tego, żeby dojeżdżać do pracy. Ponieważ y, tworzy się wielkie zakłady pracy, ludzie muszą dojeżdżać. To nie jest tak jak kiedyś, że ludzie pracowali w domu albo koło domu, czyli po prostu chodzili pieszo do pracy albo pracowali w domu. Tylko mają dojeżdżać. Przez to, że mają dojeżdżać można zarabiać na budowaniu wielkich różnych inwestycji drogowo-kolejowych. Więc to ktoś, jakaś firma dzięki temu zarabia i tak dalej. Ja uważam, że po pierwsze należy doprowadzać do tego w współpracy z Gdańskim, z Gdynią, aby jak najmniej ludzi musiało się w ogóle poruszać między miastami i między dzielnicami, aby mogli w jak największym stopniu pracować w swoim najbliższym otoczeniu, a nie w jakiejś wielkiej najczęściej zagranicznej firmie, która buduje jakiś wielki blok i tam yy, zatrudnia ludzi, którzy po prostu nie, nie są w stanie wytrzymać konkurencji jako mali przedsiębiorcy. A z punktu widzenia takiego czysto architektonicznego, no to mi w Sopocie gdyby w ogóle się zastanawiać nad jakimiś takimi wielkimi projektami, to oczywiście tu zaznaczam jedynie w przypadku, jeżeli mieszkańcy się na to zgodzą, ale mi bardziej przeszkadza to, że jeżdżą pociągi przez Sopot i jest hałas, więc być może na przykład trzeba by wykować jakiś dół. I w tym dole by jeździły pociągi, a na górze zrobiłoby się po prostu normalną ulicę, co z jednej strony rozluźniłoby niepodległości, no a z drugiej strony, no jednak z tego co widziałem te plany w Urzędzie Miasta, budowy tych tuneli pod całym miastem, no to to, to aż mi się, że tak powiem, nasuwa pomysł, że chyba lepiej byłoby zasypać marinę i stworzyć sobie rzeczywiście sztuczną wyspę. I, i to chyba już lepszy pomysł byłby, ale mniej więcej tego kalibru.